Witam Państwa Olga Braniecka, dziś mam znakomitego gościa, profesor Jan Żaryn, Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, historyk współczesności, wykładowca akademicki, działacz społeczny. O, życiorysem i dorobkiem pana profesora można by obdzielić parę osób, w tym mam nadzieję także i tu obecną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś dotkniemy tematu, który jest jednym z boleśniejszych, moim zdaniem, Żydzi, Polacy, Holokaust, wojna, okupacja, odrzucona miłość, eksodus. Nie wiadomo właściwie, na czym się skupimy. Czasu mamy niewiele. Może pan profesor wybierze, czy zajmiemy się Żydami ratującymi Polaków, czy zajmiemy się bardzo trudnymi... No, bardziej choć... Polakami ratującymi Żydów, Polaka. Chociaż, Polaka. chociaż zdarzały od, się odwrotnie przypadki się zdarzało. odwrotne. Tak. Wiem, że się zdarzało, tak. dlatego tak powiedziałam, ale... Yy, chociaż więcej tych przypadków zdarzało się po wojnie, kiedy Polsce, a to warto o tym pamiętać, skoro pani o tym zaczęła mówić, Mianowicie jest wiele przypadków i naprawdę wiele zachowanych w aktach sądów powojennych komunistycznych, gdy działacze niepodległościowi byli skazywani, groziła im kara śmierci i bądź to ich rodziny, bądź sami Żydzi zgłaszali się do, jako świadkowie do tychże sądów, zaświadczając, że w czasie wojny, że w czasie wojny ci Polacy właśnie ich uratowali z opresji niemieckiej i dzięki nim przeżyli Holokaust. Takie świadectwa były na tyle silnym argumentem, że nawet komuniści po wojnie brali je pod uwagę na ogół i zniżali wymiary kary, a wymagało to pewnej odwagi. Oczywiście można powiedzieć, że to był obowiązek Żyda uratowanego, by ale też trzeba sobie zdać sprawę, że sytuacja w relacjach polsko-żydowskich powojenna nie była tak jasna i piękna Piszsta. i wyrazista, a też władza komunistyczna nie należała do tych, które pozwalały sobie na zaburzanie ich rytmu procedowania w sprawach karno-śledczych i Przeciwko sądowych, bo reżimu. tak jest, ponieważ te świadectwa były występowaniem w obronie osób już skazanych na karę śmierci ze względów politycznych i było to świadectwo niewygodne dla reżimu komunistycznego. Natomiast mm -hmm. znamy takie przypadki, szczególnie ciekawe wobec żołnierzy czy oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, które były uznawane przez reżim komunistyczny za faszystowskie i mordujące Żydów. Stąd, a tu rzeczywistość no, tak, no, okazała się być... Tak jest. A tu mm -hmm. rzeczywistość okazała się być bardziej skomplikowana. Rzeczywistość zawsze jest, panie profesorze, <laughs> że tak się jest. posłużę banałem, bardzo skomplikowana y -y. i po to, między innymi y -y. panowie pełnią swoją służbę, żeby te zawiłości... No, nie prostować, bo to przeszłość nie ale da się zmienić, tak. ale komplikować poprzez wyjaśnianie, tak poprzez szeregowanie, poprzez porządkowanie wiedzy na tematy? No właśnie, na które to. W, ramach, nie ma. w ramach porządkowania, bo zaczęliśmy jednak od pewnego epizodu relacji polsko-żydowskich, niewątpliwie w czasie II wojny światowej to jest moja teza, którą staram się, jako historyk, bronić, powstała zupełnie nowa jakość sytuacyjna wytworzona przez okupanta niemieckiego, i w związku z tym niezależnie od polsko-żydowskich relacji w okresie zaszłości. II RP zaszłości ta diametralnie nowa sytuacja wytworzona przez Ukuponta wytworzyła też nowy zestaw relacji polsko-żydowskich. Szmalcownikiem mógł się okazać człowiek, który w ogóle nie miał żadnych poglądów antysemickich przed wojną, a osobą ratującą Żydów mógł być właśnie czynny oficer wraz z rodziną Narodowych sił Zbrojnych czy Armii Krajowej, który należał przed wojną do środowiska antysemickiego. To wszystko upada, te wszystkie schematy, które łatwo są do powtórzenia w imię pewnej prostackiej pseudologiki, że oto antysemici polscy w czasie II wojny światowej stali się wspomagającymi reżim hitlerowski żydoszewcami. Nic z tych rzeczy. Mhm. Przypomnę rzecz oczywistą, że do osób, które publicznie twierdziły, że relacje polsko-żydowskie przed wojną były trudne, w czym wina należy po stronie również Żydów, była też Zofia Kossak, nawet w tym apelu, o którym wszyscy wiemy, który w dużej mierze rozpoczął budowanie tej zorganizowanej formy niesienia pomocy Żydom przez polskie państwo podziemne, też zawarła taką konkluzję, że właśnie niezależnie od tego, czy lubimy, czy nie lubimy Żydów, ile oni nam narobili złego, jeżeli narobili, to teraz jest sytuacja taka, że żadnych chrześcijanin nie powinien się czuć sumieniu czysty, jeżeli dopuszcza do tego, żeby Żydzi byli mordowani przez okupanta niemieckiego. Więc ta cała relacja polsko-żydowska jest, jest... splot relacji od XIII wieku przecież, tak, poprzez tak. XVII, XVI i XVII, mhm. kiedy tak, ale wtedy można powiedzieć, że i Polacy, i Żydzi stanowili bardzo pięknie uzupełniające się światy. Polska w odróżnieniu od zachodniej Europy zagwarantowała prawami królewskimi swobodę wyznania, swobodę wykonywania całego zestawu zawodów, prac, którymi się zajmowali Żydzi i gminy żydowskie. W XVI wieku, za sprawą oczywiście systemu podatkowego, ale doszło też do wytworzenia pewnej reprezentacji samorządnej żydowskiej, która wkomponowywała się w system demokratyczny Polski I Rzeczypospolitej. Niewątpliwie te relacje wyznaniowe katolicko-żydowskie nie zawsze były dobre ze względu na cały problem z rzekomych bądź rzeczywistych, bo nierozjaśnione było to wówczas pierwszej Rzeczypospolitej oskarżenia o mord rytualny. Podkreślam to nie rozwiązanie tegoż problemu, ponieważ bardzo często świadkami byli również sami Żydzi kłócący się z innymi Żydami I w związku z tym ta możliwość weryfikacji była potwornie no, splod... trudna, prawda? ale niewątpliwie to obciążało relacje chrześcijańsko-żydowskie, ale to wszystko byłoby niczym w tych złych relacjach polsko-żydowskich, gdyby nie utrata niepodległości przez Polskę i rozgrywanie, szczególnie w końcu XIX wieku, problemu relacji polsko-żydowskiego przez zaborcę rosyjskiego, który niewątpliwie wprowadził to jako jeden z elementów gry przeciwko Polakom, wykorzystując Żydów i zalewając nimi ziemię tutaj należące do Polski rozumianej jako pierwszą rzecz pospolitą i to już wywołało pewne konflikty związane z, również i z walką przeciwko rusyfikacji ze strony polskiej. Strasznie to jest skomplikowany problem i mhm. oczywiście w momencie, kiedy żeśmy odzyskali niepodległość w 1918 roku i dążyła znaczna część elity politycznej do powstania wzorem państw europejskich, państwa narodowego, wszelkie mniejszości, w tym również mniejszość żydowska, stanowiły pewną barierę, pewną przeszkodę w tym funkcjonowaniu idealistycznie rozumianej Polski. Inny obóz, Sczykowski widział to jako pewnego rodzaju wartość dla państwa polskiego Polska i, jak Uważanek, i, właśnie, w i jako właśnie ta Polska, która powinna skorzystać z faktu, że ma te mniejszości narodowe. Ale nie był to taki prosty problem, bo bez wątpienia akurat nie mniejszość szczególnie żydowska, ale niemiecka, ukraińska, to były mniejszości rozsadzające państwo polskie mm. i oczywiście ta niestabilność drugiej RP wobec wrogości sąsiadów rzutowała też na relacje. Mm między narodem polskim, a mniejszościami i każdy przejaw pewnej nie lojalności jak na przykład obecność Żydów wśród komunistów stanowiących znaczną część procentowo KPP czy KPZ B czy KPZU, jako w gruncie rzeczy formacji prosowieckich i szpiegowskich na rzecz obcego państwa, no musiała też rzutować na, na ocenę całej mm -hmm. społeczności żydowskiej. To wszystko oczywiście jeszcze powiązane z wyraźnym programem narodowej demokracji, szczególnie lat 30. wykorzystującej kryzys ekonomiczny, żeby sobie niejako no, zdobyć elektorat szczególnie wiejski i małomiasteczkowy poprzez Dodatkowe niejako wzmacnianie napięcia polsko-żydowskiego na tle ekonomicznym no, musiało wywoływać oczywiście skutki negatywne, mm -hmm. zarówno po stronie polskiej, jak i, żydowskiej, jak i po żydowskiej, bo bojówki były po jednej i po drugiej stronie. To nie zmieniło faktu, że w latach 30. Żydzi stanowili 10% populacji II tak RP Rzeczypospolitej i to nie zmieniło faktu, o czym bardzo często się zapomina a przynajmniej o tym się nie mówi, że to właśnie te 3 miliony Żydów na ziemiach polskich, to był główny powód, właściwie pragmatyczny, że Niemcy zwieźli pozostałych, pozostałych Żydów z całej tak Europy jest. do Polski, bo bardziej mm. się opłacało przywieźć 2 miliony tam, gdzie już są 3 mm. miliony, niż mm. odwrotnie. I to był tak, właśnie oczywiście. powód, dla którego... Mm obozy, zagłady, dlatego, dla którego holokaust odbył się, na odbył się polskich, właśnie na ziemiach polskich. Bezsprzecznie z decyzji III Rzeszy i bez sprawczego udziału jakiegokolwiek Polaka, co oczywiście nie znaczy, żeby nie zadawać sobie pytania generalnego, wcale nie dotyczącego Polski, tylko dotyczącego całej Europy będącej wówczas pod okupacją niemiecką, jak się poszczególne narody zachowywały wobec przejawów antysemickiej polityki hitlerowskiej, czy na terenie Francji, czy na terenie ziem polskich. To jest temat otwarty. Wiadomo, że na terenie Francji bez wątpienia tamtejsze państwo wisi wspierało Niemcy w tym oczyszczaniu tereny, terenu francuskiego z mniejszości żydowskiej. Czy byli oni świadomi, że przystankiem ostatnim jest Treblinka, a nie miejsce wypoczynkowe, to inna jest kwestia. Natomiast niewątpliwie ta maszyna niemiecka wplątała narody nieniemieckie też w system odpowiedzialności za Holokaust, co nie znaczy, rzecz jasna, że należy interpretację niemiecką przyjmować jako obowiązującą i obiektywną. No tak, czy można powiedzieć, że... Te właśnie trudne relacje w czasie wojny wobec wspólnego wroga i wspólnego kata, to właśnie jest skutkiem tego, jest tych ponad 5 tysięcy... Już 6 już ponad już sześć, sześć tysięcy, tysięcy Polaków, Sprawiedliwych wśród wśród narodów Świata, świata tak. odznaczonych przez Instytut mm. Yad Vashem na ponad, mm. około 12 tysięcy tak. jest łącznie. Dwudziestu, ponad dwudziestu tysięcy. Już 20 już, tysięcy. Tak. Już jest ponad 20 tysięcy odznaczonych. Z, z tej puli ponad 6 tysięcy, tysięcy to my. są Polacy. Mówimy o roku sześć sześć 2007. Drzewek tam Nie, jest... drzewek fizycznie jest o ile wiem mniej, ale to zostawmy drzewka, bo jest to jednak pewien symbol. Natomiast trzeba zdecydowanie powiedzieć i podkreślić, że ta liczba 6 tysięcy to jest tylko i wyłącznie symbol tego dzieła pomocy na rzecz Żydów pod okupacją niemiecką, dlatego że jak obliczają historycy, minimum to jest około 300 do 500 tysięcy Polaków, którzy byli zaangażowani w dzieło ratowania. Nie, Żydów. nie tylko w Nie, bo oczywiście, że nie tylko, ale są i tacy historycy, do których i ja należę którzy twierdzą, że tych Polaków zaangażowanych w różnego typu udzielenie, udzielanie pomocy Żydom było być może ponad milion, a nawet być może w okolicach dwóch milionów. Przy czym to dzieło pomocy należy rozumieć bardzo szeroko. Proszę pamiętać, że na ziemiach polskich Niemcy kilkakrotnie stwierdzali jednoznacznie, że za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydowi grozi kara jedna, kara śmierci. Nie były to tylko i wyłącznie pogróżki, ale są dowody, nie tylko rodzina Ur baranków, ale i wielu, wielu innych Polaków zginęło za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, więc była to, że tak powiem, I było to je, prawo kara okupanta, widoczna, a nie uzus. Tak zdecydowanie. Gdzieś indziej mógł być to uzus. No, Natomiast tak, w, Polsce w Polsce było to prawo, było to i to nie prawo. teoretyczne, ale wykonywane. I co więcej, że te udzielanie pomocy to jest nie tylko utrzymywanie rodziny żydowskiej we wsi czy w stodole, ale to jest również przynoszenie żywności do getta, to jest również... Próba przewiezienia Żyda z jednego miejsca na drugi. Ta forma pomocy jest bardzo różnorodna i w związku z tym bardzo często się zdarzało, że żeby uratować jednego Żyda właśnie, w różnych miejscach, musiało... to około 20 osób musiało być w to zaangażowanych. Ale to jest średnia, bo proszę zauważyć, kogo wliczać do tego szeregu ratujących, jeżeli dane dziecko zostaje podrzucone przez małżeństwo żydowskie do kruchty z klasztornej bądź do kościoła. kościoła i zgromadzenie zakonne siostra Maria Getter bierze to dziecko, przekazuje oczywiście konkretnemu zgromadzeniu zakonnemu i wszystkie siostry praktycznie są w mniejszym lub większym stopniu zaangażowane w dzieło ratowania, a na pewno będą odpowiedzialne w momencie, kiedy Niemcy odkryją to dziecko żydowskie. Więc ta granica tutaj udzielania pomocy w warunkach takich niekomfortowych, delikatnie mówiąc, jest jeszcze szersza bardziej niż by się to mogło wydawać się na pozór. Stąd ta liczba od miliona do dwóch milionów wydaje się zasadna. Czyli, panie profesorze, niezależnie od tego, co działo się potem, bo dziś o tym mówić nie będziemy, jedno jest pewne. Pamięć i sumienie po obu stronach powinno na aptekarskiej wadze wyważyć, czy więcej między nami przebiegło czarnych kotów, mm -hmm. czy też czy więcej wycią wyciągniętych dłoni. Mm -hmm. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Gościem był dziś profesor Jan Żaren, historyk zawołany, działacz społeczny, wykładowca akademicki, a żegna Państwa Olga Braniecka. Głowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo!